Autopromocja Już dziewiąta Dwójka Jesteś na miejscu Jan Teszek w, pro w programie Drugim Czas na Wiadomości Kulturalne Aldona łaniewska wok, Zapraszam Akordeonista Michał Stochel został młodym muzykiem roku 2026. Siedmioro instrumentalistów z całej Polski walczyło o ten tytuł podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Finalistom towarzyszyła Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Anny duczmal mrus Michał Stochel nie krył radości z nagrody.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 Michał Stochel będzie reprezentował nasz kraj podczas konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków w czerwcu w Erwaniu. Tymczasem już po raz siódmy w konkursie polskim na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zostaną zaprezentowane filmy nagradzane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. Wśród zaproszonych tytułów są między innymi Ciało Wojny Małgorzaty Szumowskiej, Freak Show Łukasza Rondudy i Michała Pawlaka oraz Głośna Historia Zaginionego nad Wisłą Krzysztofa Dymińskiego, która została uwieczniona w filmie Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. Do tego obrazu dźwięk stworzyła Katarzyna Szczerba.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 Film bez końca będzie można zobaczyć podczas tegorocznego Millennium Docs Against Gravity. Festiwal odbędzie się w dniach od 8 do 17 maja w siedmiu miastach Polski, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. I'm Too Hot to z kolei tytuł pokazywanej w Arktyce wystawy polskiej plakacistki i aktywistki Agnieszki Adam. Podczas dwutygodniowej rezydencji artystka stworzyła dziewięć plakatów i dwie instalacje pokazujące zmiany klimatyczne dotykające mieszkańców Arktyki. Zmiany te postępują w tej części globu bardzo gwałtownie, mówi Agnieszka Adam. Rezydencja artystyczna odbywała się właśnie w Spitzbergen Artist Center, który jest ośrodkiem sztuki. To jest dawny budynek po górnikach, którzy tam wydobywali węgiel. Przeszłości. przyszłości. Rozmawiałam z ludźmi, którzy mi opowiadali o tym, jak to się wszystko kurczy, gdzie był kiedyś lodowiec, a, a gdzie jest teraz. Arktyka się topi w oczach. Zmienia się krajobraz, niedźwiedzie polarne prawdopodobnie skazane są na wiginięcie i to dosyć niedługo. Wystawa I'm Too Hot w siedzibie Spitzbergen Artist Center w Longyearbyen dostępna będzie do końca roku, a rozmowa z Agnieszką Adam już dziś w audycji Połączenie Międzynarodowe. W Wilnie odbędzie się koncert z okazji 200. rocznicy wydania sonetów Adama Mickiewicza. Wydarzenie organizują Instytut Polski w Wilnie oraz Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego w cyklu zatytułowanym Środa Literacka 2026. Koncert zatytułowany Sonety Krymskie Śladami Adama Mickiewicza odbędzie się na Uniwersytecie Wilańskim, gdzie poeta studiował. Wystąpią polscy artyści, twórca muzyki do wierszy znanych poetów Michał Konstrat, Małgorzata Sroczyńska i Marcin Prokopiak, a także aktor i autor piosenek do tekstów poetów litewskich Giedrus Arbaciałskas. Organizatorzy podkreślają, że koncert przybliży historię powstania jednego z najważniejszych dzieł Mickiewicza, inspirowanego jego podróżą na Krym. Utwory wykonywane po polsku i mają stworzyć muzyczno-poetycką opowieść o naturze, podróży i przeżyciach duchowych autora. Adam Mickiewicz został w 1824 roku zesłany w głąb Rosji. Większość czasu spędził w Petersburgu i Moskwie, ale był też w Odessie, skąd wyruszył na Krym. Efektem tej podróży był wydany w 1826 roku cykl zatytułowany Sonety. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na tym kończymy to wydanie wiadomości kulturalnych. Kolejne o 13, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Pogoda. Dziś możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie we wschodniej połowie Polski, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni Celsjusza, chłodniej na wybrzeżu od 7 do 10 stopni. Cieplej lokalnie na południowym zachodzie około 17 stopni. Wiatr słaby na wybrzeżu okresami umiarkowany, w zachodniej połowie kraju północno-zachodni i północny, a we wschodniej połowie południowo-wschodni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 Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kanonie dwójki. Michał Jakubik, który nasz program realizuje, a przed mikrofonem Klaudia Baranowska. W pierwszej części towarzyszyć nam będzie jedna z najciekawszych nowości fonograficznych najbliższych tygodni Vivaldi 100. Jego bohaterem jest tej płyty, jest Giuliano Carminiola, znakomity włoski skrzypek, który w tym roku obchodzi 75. urodziny. Od ponad pół wieku jest obecny na estradach świata. To muzyk wyjątkowy łączy wirtuozerię, swobodę gry z pasją odkrywcy i niezwykłą wyobraźnią. Zanim jednak posłuchamy fragmentów tej najnowszej płyty, która pokazuje skalę fascynacji Carmignoli twórczością Vivaldiego, zaczniemy od nagrania znacznie starszego, znakomitego. Spotkania Giuliano Carmignoli z Klaudiem Abbado. pierwszego koncertu skrzypcowego B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, ukechla pozycja 207. Giuliano Carminiola w nagraniu z Klaudią Abbado i Orkiestrą Mozarta. To interpretacja sprzed prawie 20 lat. Znakomita, pokazująca włoskiego skrzypka w repertuarze klasycznym z elegancją, lekkością i naturalną wirtuozerią. Wtedy Carminiola był u szczytu formy, a 7 lipca skończy 75 lat. No i teraz przechodzimy do najnowszego rozdziału jego fonograficznej drogi. To album Viva 100. Jest przedsięwzięciem szczególnym, symbolicznym podsumowaniem wieloletniego związku Carminioli z muzyką Antonia Vivaldiego. Tytuł odnosi się do imponującej liczby koncertów tego kompozytora, które skrzypek utrwalił przez lata na płytach, a najnowsze wydawnictwo domyka tę artystyczną setkę, a zarazem pokazuje, że po dekadach obcowania z tą muzyką wciąż można odnaleźć w niej świeżość, fantazję i wolność. Giuliano Carminioli towarzyszy i solisti Aquilani, to ceniona włoska orkiestra kameralna z miasta L'Aquila w Abruzji, założona w 1968 roku i od lat należąca do najważniejszych zespołów tego typu we Włoszech, a w koncertach podwójnych, które również znalazły się na płycie Giuliano Carminioli, partię drugich skrzypiec wykonuje koncert mistrz zespołu Daniele Orlando. Całość to wybór kompozycji, może mniej oczywistych, niekiedy rzadko wykonywanych, dzięki czemu otrzymujemy portret Vivaldiego daleki od tego, co przynoszą na przykład Cztery pory roku. Na początek posłuchamy koncertu skrzypcowego G-Tour Vivaldi'ego. pozycja pozycja 307 Giuliano Carminiola i Solisti Aquilani. Jano Carmignola i zespół i solisty Aquilani, włoska orkiestra kameralna to nowe nagranie. Dzisiaj przedpremierowo za nami koncert skrzypcowy G-dur Antonia Vivaldiego Rioma pozycja 307 z podwójnego albumu Vivaldi sto. To program, który tworzą koncerty na skrzypce i dwoje skrzypiec, pokazujące różne oblicze weneckiego mistrza, od wirtuozowskiego blasku, przez liryzm, śpiewność, po buźny, bardziej swobodne i Śmiały styl, ważną rolę odgrywają tu także właśnie koncerty na dwoje skrzypiec nagrane razem z Danielem. Orlando. Dzięki temu ta płyta staje się nie tylko portretem solisty, ale też opowieścią o dialogu, spontaniczności, radości wspólnego muzykowania. A szczególny wymiar ma również instrument, na którym gra Giuliano Carmignola. To współczesne skrzypce zbudowane specjalnie dla niego w 2024 roku przez lutnika Dawida Bagge i Soler. To piękny znak, że muzyka dawna pozostaje żywa yy, nie tylko wtedy, gdy właśnie te dawne instrumenty grają, ale też przemawia głosem teraźniejszości. No wszystko pięknie się łączy, no a teraz muzyka dialogu i spotkanie Giuliano Carminioli z, Daniele, z Danielem Orlando i z nimi ponownie Solistia Quillani. segment, dwie części z koncertu na dwoje skrzypiec, B, Antonia Vivaldiego, Urioma, pozycja 525. Interpretacja zespołu i solistii Aquilani, w partiach solowych Giuliano Carmignola i Daniele Orlando. I właśnie w takich utworach najlepiej słychać, czym jest album Vivaldi z tą bardzo osobistą opowieścią artysty, który do muzyki Vivaldiego wracała przez całe życie. To nie tylko spotkanie znakomitych muzyków, ale dialog prowadzony dźwiękiem, y, pełen uważności, spontaniczności, radości i wzajemnego zaufania. To nie jest kolejna antologia znanych utworów, a raczej y, Giuliano Carmignola dzieli się muzyką, która od lat go inspiruje, zachwyca i daje poczucie wolności. Dlatego ta płyta brzmi tak naturalnie. Za 10 minut Kolejne interpretacje w kanonie dwójki, również muzyka dawna, ale w zupełnie innej odsłonie. To się czyta, to się czyta. A my wracamy do naszej lektury, najnowszej powieści Jana McEwen'a, brytyjskiego mistrza nieograniczonej wyobraźni, jak określają go krytycy, noszącej tytuł, Co możemy wiedzieć, teraz fragmenty książki. Jej akcja rozpoczyna się w 2119 roku, kiedy to historyk literatury Thomas Metcalfe. Bada dokumenty sprzed 100 lat, aby poznać historię wojen i katastrof klimatycznych, które zdziesiątkowały populację mieszkańców Ziemi. Natrafia na zapis pewnego intrygującego spotkania z 2014 roku. Czyta Szymon Kuśmider: Wszyscy, którzy siedzieli przy stole w tamten październikowy wieczór 2014 roku, mieli dożyć co najmniej 65 lat. Dzisiaj średnia długość życia wynosi 62 lata. Zarówno wówczas, jak i teraz głównymi przyczynami śmierci są rak, choroby serca i demencja. Francis i Vivienne Blandy oraz ich goście żyli w miejscu, które my moglibyśmy określić mianem raju. W przyrodzie było więcej kwiatów, drzew, owadów i ssaków, chociaż wszystkie zaczynały już wymierać. Wina, które pili goście blandych, były lepsze od naszych, jedzenie zdecydowanie smaczniejsze i bardziej zróżnicowane pochodziło z całego świata. Powietrze, którym oddychali, było czystsze i mniej radioaktywne. Służba zdrowia, z której usług korzystali, choć stale na nią narzekano, była lepiej zaopatrzona i zorganizowana. Ze stodoły można było w każdym kierunku całymi godzinami jechać po suchym lądzie. Naukowcy tacy jak Peter nie wiedzieli jednak nic o naszej eleganckiej i podobno poetyckiej połączonej teorii pól, ani o tym jak wytwarzać tanie jadalne białko z dwutlenku węgla w atmosferze i upraw bakterii glebowej. Upłynęło jeszcze dużo czasu, zanim pozyskiwanie energii z fuzji jądrowej stało się czymś powszechnym. Na podstawie wysłanych blandim rutynowych podziękowań, wiemy więc z pierwszej ręki, że słynna kolacja w 2014 roku okazała się sukcesem. Pieczone na wolnym ogniu przepiórki z prawdziwkami smakowały wyśmienicie. Podziękowania od Mary i Grahama były bardziej wylewne od innych. Uważając na szorstkie tynki i boazerie, spędzili upojną noc w chłodnym pokoju gościnnym Wiemy z grubsza, o czym rozmawiano przy kolacji Jane napisała o tym bliskiej przyjaciółce, również garncarce Inne źródła to Vivien i Harriet Gage Stół był okrągły, co sprzyjało wspólnej rozmowie Wszyscy mieli wciąż w pamięci zorganizowane dwa lata wcześniej w Londynie igrzyska olimpijskie Podobał im się rzekomy skok królowej Elżbiety II na spadochronie z helikoptera i to, jak chore dzieci podskakiwały z radości na szpitalnych łóżkach. Potem, podobnie jak kilka razy wcześniej, rozmowa zeszła na rosyjską aneksję Krymu w lutym tamtego roku. Goście byli jednomyślni w swojej ocenie. Francis nie zgadzał się z nimi, a Wivien nie zabrała głosu. Krym był zawsze rosyjski. Czy Puszkin nie jeździł tam, żeby pisać? Ukraina była z pewnością dość duża, by móc oddać taki mały kawałek lądu. Nie warto było ryzykować wybuchu III wojny światowej, żeby go odzyskać. Francis upierał się, że Rosjan trzeba zmusić do odwrotu, w przeciwnym razie będą eskalować agresję. Zapisy pokazują, że kiedy osiem lat później Rosja najechała Ukrainę i zaczął się nowy rozdział w historii Europy, goście zapomnieli, jakie poglądy mieli wcześniej. Zanim usiedli do kolacji, niespokojni rodzice zadzwonili ponownie do babysitterki. Wszystko było w porządku. Od tego momentu rozmowa toczyła się na zasadzie luźnych skojarzeń. Od toda do wychowywania dzieci i związanego z tym zmęczenia... Od zmęczenia do zapomnienia ktoś przypomniał, jak nie tak dawno premier kraju pan Cameron przez nieuwagę zostawił w pubie swoją ośmioletnią córeczkę. Od premiera, niczym w rosyjskiej matrioszce, przeszli do prezydenta Francji François Hollanda, który kilka tygodni po wyborze stracił poparcie nawet najwierniejszych zwolenników. Tak bywało już wcześniej z przywódcami kraju, które stale gotów był szturmować Bastylię. Od przywódcy sąsiedniego państwa do ambasady, tym razem ekwadorskiej w Londynie, gdzie schronił się Julian Assange. Australijczyk, który ujawnił w internecie tajne dokumenty. Trudny człowiek, co do tego się zgadzali, ale groźba jego ekstradycji budziła pytania o wolność prasy. Trzeba go z pewnością ratować, dowodził Harry Kitchener, przed okrutną i niezwykłą karą do żywocia w jednoosobowej celi amerykańskiego więzienia. Francis dominował zwykle w takich rozmowach, ale po dyskusji na temat Krymu był przygaszony. Zaskoczyło go, jak bardzo się denerwuje. Przez cały czas zerkałem na zegar w jadalni. Wystawał za niego koniec zwoju. Za każdym razem, gdy na niego patrzyłem, ściskało mnie w żołądku. Imponowało mu to, czego dokonał w wieńcu dla Wivien ale doniosłość tego utworu jednocześnie mu ciążyła. Czy zostanie i czy może zostać właściwie zrozumiany? Zastanawiał się, czy nie potrzebuje przypisów, ale sensownych i pomocnych, nie takich, jakimi Eliot opatrzył ziemię jałową. Uważał, że jego dzieło dorównuje temu poematowi albo go przewyższa i dlatego był taki roztrzęsiony. To mógł być przełomowy moment w dziejach poezji, Słuchając po raz pierwszy wieńca, nikt prócz Vivien i Harego nie uświadomi sobie jego znaczenia. Rozmowę przerwał Harry Kitchener, stukając nożem w nóżkę kieliszka. Przed wzniesieniem toastu, tym razem za Francisa, który miał odczytać urodzinowy poemat, chciał wygłosić krótką mowę. W pewnej gazecie opisano Harego jako kreującego nowe trendy wydawcę i Dandysa. Prawdopodobnie oznaczało to jedynie, że elegancko się ubierał i jeździł drogim jak na redaktora samochodem. Było tajemnicą Poliszynela, że ustawicznie zdradzał żonę. Zastanawiano się, dlaczego Jane znosi to z takim spokojem, ale wyrzuciła go z domu więcej niż raz. Zakładano, że przyjmuje go z powrotem ze względu na trójkę dzieci – Harry promował poezję szwagra, ale jednocześnie mu zazdrościł. Opowiadano, że redaktor stale współzawodniczy z poetą i stale przegrywa. Tamtego wieczoru czuł się trochę skrępowany. Przez ostatnie dwa lata rozmawiał z Francisem o biografii, którą miał o nim napisać. Ostatnio uznał, że się do tego nie nadaje, ale nie powiedział o tym jeszcze poecie. Bał się przykrej sceny. To mogło tłumaczyć, dlaczego jego mowa była według relacji Vivien przesadnie czołobitna, przypochlebna do granicy kpiny. W mailu do znajomego Harry opisał, jak niezręcznie się czuł, gdy wszyscy umilkli i spojrzeli na niego z wyczekiwaniem. Papiery Kitchenera są przechowywane na uniwersytecie w północno-zachodniej Szkocji. Podróż tam jest w obecnych czasach długa i niebezpieczna. I z tego co wiem, żaden z angielskich badaczy Blandiego jeszcze tam nie dotarł. Poza mailami Harego nie mamy innych źródeł pozwalających ustalić, co myślał o swojej mowie i poemacie, który został po niej odczytany. Całkiem możliwe, że jako oddany redaktor mówił to wszystko w dobrej wierze, ale szczycił się swoim autorem. Według Vivien. Przedstawił Francisa jako najlepszego aktualnie anglojęzycznego poetę, wieńczącego wielką humanistyczną tradycję. Odznaczającego się liryczną intensywnością, bezgranicznym brakiem szacunku i wspaniałym poczuciem humoru, przywracającego poezję do rytmów codziennej mowy i osiągającego przy tym niezwykłą gęstość znaczenia. Nade wszystko jednak niezastąpionego obserwatora naszych czasów, który nagle rozległo się głośne skrzypienie nóg krzesła. Blandi trzęsąc się nie z gniewu, lecz z podniecenia, zerwał się na nogi i gestem dłoni powstrzymał przyjaciela przed kontynuowaniem peanu. — Starczy, dziękuję ci, Harry. Ale dosyć już, dosyć tego. To wieczór, Vivien. Podszedł do marmurowego kominka, wyciągnął za zegara z i stanął przy krześle żony. Parsknął poirytowany, gdy nie udało mu się za pierwszym razem rozwiązać wstążki. W końcu jednak rozwinął pergamin. Wziął głęboki oddech, wyciągnął okulary z kieszonki na piersi, przebiegł szybko wzrokiem pierwsze wersy i zamknął oczy. O wiele spokojniejszy, spoglądając na nich z pobłażliwym, powściągliwym uśmiechem, zaczął czytać. Szymon Kuśmider przeczytał trzeci fragment powieści brytyjskiego pisarza Jana McEwena zatytułowanej Co możemy wiedzieć? To przekład Andrzeja Szulca. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros, a powrócimy do niej jutro o tej samej porze. Klaudia Baranowska, witamy Państwa ponownie. 17 minut pozostało do 10. Ze szczególną przyjemnością myślę teraz o tym, co przed nami w tej części kanonu dwójki, bo towarzyszyć nam będą interpretacje wyjątkowego artysty. Igora Lewita, pianisty, który od lat należy do najważniejszych osobowości współczesnej pianistyki. Każdy jego album jest Wielkim wydarzeniem. Głęboko przemyślanym, intelektualnie spójnym, a zarazem niezwykle osobistym. Niemiecki pianista imponuje nie tylko techniką, no ale przede wszystkim odwagą repertuarową, wyobraźnią i rzadką dziś umiejętnością nadawania znanym utworom nowego sensu. To gra bardzo intelektualna, osobista. Niezwykle wciągająca. Zaczniemy od albumu Fantazja, wydanego we wrześniu 2023 roku. To dwupłytowy program zbudowany wokół idei fantazji jako formy wolności, przekraczania granic i twórczej wyobraźni. Obok dział lista Buzoniego Berga centralne miejsce zajmuje tam Bach. No i na początek właśnie jego dzieło, w którym swoboda improwizacji spotyka się z żelazną konstrukcją, jak to u Bacha. Muzyka pełna napięcia, dramatyzmu i wewnętrznego ognia. Fantazja chromatyczna i fuga demol Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Igora Lewita. Wyjątkowe dzieło, fantazja chromatyczna i fuga de Moliano Sebastiana Bacha u Schmidera pozycja 903. To interpretacja Igora Lewita, pianisty, który potrafi połączyć intelektualną precyzję z ogromnym ładunkiem emocji i wewnętrznej dramaturgii. Bardzo osobiste to granie właściwie to dialog z Bachem, dzięki czemu jego muzyka staje się bardzo mm, bliska ludzka, poruszająca, intensywna. To naturalny punkt wyjścia do kolejnego nagrania z dziełami Johannesa Brahmsa, kolejnego wielkiego mistrza Igora Lewita obok Bacha. No ale to wszystko oczywiście łączy się, no bo Brahms należał do wielkich admiratorów Bacha. Studiował jego rekompisy, wykonywał jego utwory i traktował je jako fundament własnego myślenia o formie. Fascynowała go bachowska polifonia, architektoniczny porządek i zdolność łączenia jakiejś dyscypliny z ekspresją. No i to wszystko słychać oczywiście w jego twórczości, ale jednocześnie Brahms oczywiście połączył ten odziedziczony świat ze swoim osobistym językiem wypowiedzi. Potrafił to połączyć romantyczną, nasyconą emocją, pełną napięcia i rozmachu. Najpełniej słychać to już w dziele młodzieńczym, ale też bardzo monumentalnym, czyli w pierwszym koncercie fortepianowym Demol op. 15. Brahms rozpoczął pracę nad nim, mając... 21 lat, a ukończył go pod koniec lat 50. XIX wieku. Już w tak wczesnym utworze objawił się jako twórca bardzo dojrzały, myślący symfonicznie, odważny formalnie i zdolny połączyć młodzieńczy żar z imponującą dyscypliną konstrukcji. Koncert powstawał też w cieniu dramatycznych wydarzeń związanych z Robertem i Klarą Schumanami, z którymi był blisko, no co Często przywołuje się, mówiąc o jego ciemnym, niespokojnym charakterze emocjonalnej, intensywności, oczywiście koncertu fortepianowego. Pierwsza część ma rozmach niemal symfoniczny. Fortepian nie jest tu efektownym solistą, lecz równorzędnym partnerem orkiestry, uczestnikiem poważnego dialogu. I w sposobie rozwijania motywów, gęstości faktury i takim myśleniu właśnie kontrapunktycznym wyraźnie słychać tę fascynację Bachem. Przed nami interpretacja tego dzieła Igora Lewita, artysty, który z równą siłą prowadzi dialog z tą muzyką, potrafi odnaleźć się i w świecie Bacha i Brahmsa. To nagranie z 2024 roku, w którym spotykają się trzy wybitne siły artystyczne. Igor Lewit, pianista o niezwykłej y, intensywności takiej intelektualnej przenikliwości w harmonicy wiedeńskiej i Krystian Tileman drygent, znakomicie czujący idiom Bacha. Pierwszy koncert fortepianowy demol op. 15 Johannesa Bramsa, maestoso adagio rondo allegro non troppo.